Trwa liczenie, ale jest na pewno co najmniej 250 milionów złotych zebranych w zbiórce zorganizowanej przez influencera Łatwoganga dla Fundacji Cancer Fighters. YouTuber przez kilka dni prowadził transmisję na żywo, by pomóc dzieciom chorym na raka. Onkologia dziecięca potrzebuje kompleksowego wsparcia, mówi Krzysztof Kałwak z Kliniki Dziecięcej we Wrocławiu. Profesor Kałwak podkreślał w TVP Info, że dla chorych dzieci oprócz sprzętu medycznego równie istotna jest codzienna pomoc.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 Organizatorzy akcji postulują, by 26 kwietnia stanowić dniem walki z nowotworami dzieci. W związku z tym marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zaprosił inicjatorów pomysłu na rozmowę w tej sprawie, bo to Sejm formalnie wyróżnia konkretne daty w kalendarzu. A więcej na temat tej oddolnej społecznej akcji, która wpisana zostanie do Księgi Rekordów Guinnessa w magazynie w Samo Południe. Pana prawa zniszczonych wiatrem linii wysokiego napięcia. Jest ich już jednak coraz mniej. Na Lubelszczyźnie i na Podkarpaciu silny wiatr powodował, że wiele tysięcy gospodarstw nie miało prądu. Służby działają, mówi rzeczniczka PG Dystrybucja Ewa Wiatr. Od samego rana służby energetyczne pracowały nad przywracaniem zasilania. Były usuwane drzewa, które zalegały na przewodach, były naprawiane odcinki linii. Skutkowało to tym, że wczorajszego wieczora już tylko pojedyncze reklamacje zostały do rozpatrzenia. Powalone drzewa, tarasujące drogi i uszkodzone dachy, głównie budynków gospodarczych. Do takich zdarzeń wyjeżdżali minionej doby także podlaste strażacy. W tym regionie także bardzo silnie wiało. Zanotowano ponad 450 interwencji. Teraz już wiatr zdecydowanie się uspokoił. To są aktualności jedynki. Powstanie armady dronów ogłosił premier. Donald Tusk spotkał się w Rzeszowie z szefową rządu Ukrainy. Politycy rozmawiali m.in. o planie odbudowy Ukrainy po wojnie. Mowa była także o bezpieczeństwie Polski. System armada dronów ma takie zapewnić, mówi Donald Tusk. Dzisiaj zaczynamy ten wielki projekt armady dronów. Polska musi mieć swoją nowoczesną armadę dronową, tak abyśmy mogli nie tylko dzisiaj pomagać Ukrainie, ale żebyśmy z pełnym przekonaniem mogli powiedzieć Polkom i Polakom, jesteśmy bezpieczni. Konferencja w Rzeszowie to jeden z etapów przygotowań do czerwcowego forum na temat odbudowy Ukrainy, które odbędzie się w Gdańsku. Ministra klimatu i środowiska Paulina henik kloska zaproszona na spotkanie Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Nie wiadomo jednak, czy ministra się na nim pojawi. W tym tygodniu Sejm będzie głosował nad wnioskiem PiS i Konfederacji o wyrażenie wotum nieufności wobec Pauliny Henik kloski Przewodnicząca Polski 2050, ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Połczyńska-Nałęcz ma nadzieję, że dojdzie do spotkania z szefową resortu klimatu. Jeżeli nie przyjdzie, klub będzie się naradzał i podejmie suwerenną decyzję i zgodnie z tą decyzją wszyscy będą głosować. Głosowanie w sprawie wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministry klimatu Pauliny Hanik kloski zaplanowano na najbliższy czwartek. To były aktualności programu pierwszego polskiego radia. Pogoda. Najwięcej chmur i przelotne opady możliwe są dziś na Mazurach i Podlasiu i tu też najchłodniej, około 8 stopni. W pozostałych regionach słonecznie i trochę cieplej od 11 w centrum i na południu do 14 na zachodzie. Ciśnienie nie zmienia się. Na barometrach w Warszawie 1008 hektopaskali. Klimat Szkodliwy wysmok? mamy w nisku na Podkarpaciu, dostateczną jakość powietrza mamy w Zgierzu pod Łodzią. Na pozostałym obszarze kraju oddycha się dobrze i bardzo dobrze. Do 17 trwają zielone godziny, w których warto uruchomić energochłonne urządzenia elektryczne. Poza krańcami północnymi, południowymi, województwami opolskim, podlaskim, w całym kraju mamy duże zagrożenie pożarowe w lasach. JEDYNKA Polskie radio. 10 po 12. W samo południe. Zbiórka, która zachwyciła świat. Łatwogang zebrał przez internet ćwierć miliarda złotych na rzecz dzieci walczących z rakiem. W programie również kolejna udaremniona próba zamachu na prezydenta USA. Czy Ameryka się zjednoczy, czy podziały się pogłębią? Usłyszałem za tych drzwi kilka strzałów. Wszyscy rozglądali się, nie wiedzieli co się dzieje i wtedy w biegu do sali oficer agent secret service z okrzykiem get down, get down. Kolejny dzień, kolejne wątki w aferze zonda krypto. Czy za upadłą giełdą stały rosyjskie pieniądze? To jest Powiązanie takie bezpośrednie w ogóle. Karol Surówka. To jest w samopołudnie. Ponad 250 milionów złotych zebranych w ciągu 9 dni. Coś, co zaczęło się jako internetowa zbiórka na rzecz dzieci walczących z nowotworami, stało się fenomenem komentowanym na całym świecie. Organizatorem był Piotr Garkowski, znany jako Łatwogang. Postawił sobie wyzwanie, żeby przez 9 dni przed kamerą słuchać zapętlonej piosenki raperskiej o tytule Ciągle tu jestem, dis na raka. W tym czasie internauci mogli wpłacać pieniądze na rzecz fundacji Cancer Fighters. Z każdą godziną popularność transmisji rosła. Do warszawskiego mieszkania Łatwoganga zaczęli przychodzić celebryci, aktorzy, sportowcy. Skończyło się niewiarygodnym rekordem, czyli zebraniem 250 milionów złotych. A tę słynną już kawalerkę Łatwoganga odwiedziła również nasza reporterka Anna Zakrzewska. Dzień, Dzień dobry, dobry. Się. 17 metrów kwadratowych, chyba Dość było ciasno jasno. i dosyć gorąco. Ciasno i gorąco, gorąco było w kawalerce, gorąco było i z emocji i tak faktycznie no właśnie, dość duszno na korytarzu do tego stopnia, że panowie ochroniarze, bo muszę też powiedzieć, że byli tam wręcz panowie ochroniarze na klatce, otwierali na klatce okno, sąsiedzi otwierali drzwi i u siebie okna, żeby też ten przeciąg zrobić. Także... Sąsiedzi no, wyrozumiali, mieli Oj dziewięciodniową bardzo. imprezę Oj na korytarzu bardzo. i u, w mieszkaniu obok. Ja już dzisiaj to mówiłam, że ta atmosfera była trochę jak w akademiku, tylko w przeciwieństwie do Akademika. Myślę, że tutaj y, sąsiedzi byli bardziej wyrozumiali. Mnóstwo spontanicznych akcji i na streamie, ale też na korytarzu, bo y, był na przykład Dawid Kwiatkowski, który czekając na swoje wejście, bo tam w kolejce trzeba było troszeczkę odczekać, żeby wejść y, na stream, y, zagrał y, spontaniczny koncert y, czy, czy golec orkiestra, więc y, dużo się działo też poza streamem y, na tej y, właśnie y, klatce. Tak jak powiedzieliśmy, sąsiedzi byli bardzo pomocni, Mocniej myślę, że ta piosenka, którą teraz usłyszymy, która była na streamie wykonywana przez ekipę m, obsadę y, serialu 1670 jest potwierdzeniem tego, że my potrafimy się trzymać razem. Bo wszyscy to jedna rodzina, za to jest tylko jeden z bardzo, bardzo wielu ikonicznych, wiralowych momentów, które mogliśmy obserwować podczas tej transmisji. Co chwilę działo się coś, co natychmiast obiegało... Trudno było nadążyć w ogóle, świat. tak naprawdę. Ja też będąc tam na korytarzu, no nie zawsze mogłam tego streama oglądać, no bo też gdzieś próbowałam rozmawiać z tymi różnymi znanymi osobami. I tu się okazuje, że się dzieją różne rzeczy. Furore zrobiło pojawienie się na streamie Roberta Lewandowskiego, z którym połączył się Influencerz. I Robert Lewandowski obiecał, że jeśli uda się 10 milionów, podkreślam, 10 milionów zebrać, powróci na TikToka z innym piłkarzem Jamalem. No ale sobie też porozmawiali, tak jakby po prostu byli razem na kawie. Jak coś polecicie, no to, to spoko, to pójdę zjeść. Kanie idziemy na kebaba w Warszawie kiedyś? Bagi poleca. Ja na ja te odpowiedzialność na siebie. Nie, to będzie na mnie wszystko. Nie, nie. Robert, pójdziemy bez ani na spokojnie, żebyś nie wytłumaczyć, tłumaczyć sobie. Dobra. Oczywiście miałam na myśli Wojciecha Szczęsnego, że z nim nagra TikToka. Przepraszam, tu tu. tu Tam było pomylka. tyle celebrytów, tak, że może się trudno. już mieszać. to prawda. To prawda. Takim ikonicznym momentem była też pierwsza oficjalna godzina, kiedy miała się skończyć zbiórka o 16, ponieważ na transmisji pojawiła się serialowa obsada jednego z bardzo popularnych serialów. Wśród nich była właśnie Małgorzata Kożuchowska, która odtworzyła bardzo słynną scenę, którą na pewno państwo znacie, z kartonami. Spotkanie Małgorzaty Kórgowskiej właśnie z kartonami! Uwaga! Uwaga. Powiedz Pobiec akcja! Uwaga! Pobiec kamera Pobiec. poszła! Akcja! I Dochodziło też do nieprawdopodobnych pojednań. Pojednań było ich kilka, ale chyba takim najbardziej ikonicznym było pojednanie Tedego z peją, czyli dwóch raperów, którzy prawie 20 lat tkwili w konflikcie.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 dla dobra dzieci cel oczywiście był szczytny, czyli pieniądze zebrane na onkologię, na dzieci chorujące na raka. Co z tymi pieniędzmi? O tym mówiła mama organizatora, czyli Piotrka Łatwo Gęga. Zajmie się co kupić, jaki sprzęt, jak pomóc naprawdę tym dzieciakom. To nie będą pieniądze, to będzie realna, piękna pomoc dla tych dzieciaków. No i jak mówiła, powstanie właśnie specjalna komisja, która ma zadbać o to, żeby te pieniądze były odpowiednio rozdysponowane. I to nie, była osta to nie było ostatnie takie wydarzenie, będzie więcej. To możemy krótko już na koniec powiedzieć. Zgadza się, taka jest zapowiedź. No to wróci tam też pewnie Anna Zagrzewska. Bardzo dziękuję. Rozmowa dnia. A z nami połączona jest profesor Alicja Chybicka, pediatra i onkolog, a także posłanka koalicji obywatelskiej. Dzień dobry, pani poseł. E, dzień dobry, kłaniam się stanu słyszy... i kłaniam się państwu. Czy gdy słyszę pani poseł relację o takiej zbiórce, to czy z jednej strony jest radość z tego, jak Polacy potrafią się zmobilizować, czy z drugiej strony zmartwienie, że w Polsce takie zbiórki są konieczne? Więc ja czuję. Tylko i wyłącznie radość, powiem szczerze. Moja historia to nie jest historia polityczna, tylko to jest właśnie historia leczenia dzieci chorych na nowotwory i towarzyszenie im w walce z tą chorobą. Od, od bardzo wczesnych lat 70 jeszcze w czasie studiów y, uczestniczyłam razem z panią profesor Janiną Bogusławską Jaworską wtedy panią docent w tworzeniu y, onkochematologii dziecięcej na Dolnym Śląsku i w roku 73 powstał oddział y, we Wrocławiu y, który y, był zlokalizowany w fatalnych warunkach y, na ulicy Wrońskiego gdzie w tej chwili zresztą się mieści Wydział Medyczny Politechniki Wrocławskiej, po czym wydawało nam się, że Pana Boga za nogi złapaliśmy i przenieśliśmy się w 1985 roku na ulicę Bójwida do wyremontowanej przedwojennej kliniki psychiatrii i neurologii, gdzie pracował Alice Alzheimer między innymi i wielu jeszcze innych znakomitych profesorów. A następnie okazało się, że tam pękały rury od fekaliów, od wody to rutynowo raz na miesiąc, co najmniej, czasem i częściej. Spadł nam e, balkon z drugiego piętra, spód. E, nic się nikomu nie stało, bo nikogo nie było pod tym balkonem. I e, zawaliła się, zawalił się sufit. E, w sali dziecka też wydawało się, że tam pachnie morzem, w związku z czym zaprzestaliśmy. E, zaprzestaliśmy ja już wtedy byłam kierownikiem, bo może zacznę od tego, że to, o, to, o czym mówię, to były początki. Byłam młodym lekarzem, Starszym trudne, lekarze, I też pewnie wiele pokoleń lekarzy poświadczy, że ta droga była długa. A w jakim momencie tej drogi teraz jesteśmy? To znaczy, jak bardzo potrzebne są te pieniądze? Bardzo... Teraz jesteśmy w bardzo dobrym. Polska ma się czym pochwalić. Polska jest liderem w leczeniu ostrej białaczki nimfoblastycznej u dzieci. W roku 2025 krzywa przeżycia wolnego od zdarzeń jest pierwszą na świecie, a w 2023 była pierwszą w Europie. Jesteśmy naprawdę równi, a w wielu dziedzinach lepsi, aniżeli kraje europejskie, czy też nawet kraje światowe. A w jakich Dlaczego? Mogą pomóc te pieniądze zebrane przez zbiór no, Ale potrzebne te są niesamowicie i zaraz powiem dlaczego. <śmiech> Dlatego że a żeby uratować życie dziecka, to nie wystarczy dawać leki robić dokładną diagnostykę na nowoczesnym sprzęcie, szybką, błyskawiczną, nawet nie taką jak w karcie DILO, bo tam są za późne te terminy dla onkologii dziecięcej. I następnie stosować najlepsze światowe standardy od początku do końca. Polskie dzieci w każdym mieście są leczone identycznie, więc nie chodzi tu o leczenie. Mamy protokoły, jesteśmy w pięci w, w sieci krajowe i zagraniczne. Czego brakuje i na co pieniądze są na gwałt potrzebne? Po pierwsze, innowacje, które wchodzą na świecie, wchodzą w Polsce za późno. Podam przykład, ja kierowałam przylądkiem nadziei 21 lat, a pracowałam tam 50. Więc jest, mam doświadczenie dosyć duże i zawsze uważałam, że nie ma rzeczy niemożliwych i że o każde dziecko trzeba ważyć, walczyć do, ostatniej, do ostatniego jego tchnienia. Nie wolno się poddawać. I wiele dzieci dzięki temu żyje. Pani poseł, Ale... Potrzebna Zapytam jest też opieka o... holistyczna. Co to znaczy? To znaczy, że to o czym ja mówię, doskonałe protokoły, yy, sprzęt diagnostyczny najwyższego, yy, to jest konieczne i to na to w budżecie pieniądze się przydać. I na to te pien pieniądze, się pieniądze mogą się przydać, jeśli komuś brakują. Twórcy tej Natomiast... zbiórki też zwrócili się do polityków e, z takim opelem, no użyli swojego języka, powiedzieli politycy ogarnijcie się, no bo jest jeszcze poza um, ściśle leczeniem onkologicznym dzieci są problemy, o których dyskutowaliśmy w ubiegłym tygodniu. Chociażby diagnostyka, szpitale, które informują o tym, że badania są przykładane na przyszły rok, szpitale powiatowe protestowały w ubiegłym tygodniu. Nie ma się, to się ma nijak do onkologii dziecięcej. Przepraszam, bo jeśli mówimy dzisiaj o onkologii dziecięcej, nie o całej medycynie w Polsce, to trzeba powiedzieć tak, że to zostało uporządkowane w latach 90., kiedy sprowadziliśmy protokoły zagraniczne i wprowadziliśmy leczenie wszystkich polskich dzieci na oddziałach 20, które są w tej chwili. Jedni mówią 20, 18, bo są to, to czasem tylko oddziały, nie tylko kliniki. Na ich czele stoją fantastyczni ludzie, i Poziom jest naprawdę światowy i nie ma czegoś takiego. Ja mogłabym opowiedzieć, to by dużo czasu zajęło, ile ja miałam historii, gdzie krzywdę zrobiono dzieciom poprzez otwarcie jamy brzusznej niepotrzebnie w chłoniaku, poprzez późne rozpoznanie, poprzez brak diagnostyki. Teraz najmniejsze podejrzenie i każdy pediatratowie, każdy chirurg, przynajmniej u nas na Dolnym Śląsku, doskonale, bo lądowali u świętej pamięci pani profesor Janiny Bogusławskiej-Jaworskiej na dywanie, jak coś, że tak powiem, zbroili. W tej chwili już nie ma takiej możliwości. Każde dziecko trafia do ośrodka onkologii, a ośrodki onkologii nie wszystkie są dobrze zapewne wyposażone. I te pieniądze, które teraz się zebrały, uzupełnią wszelkie braki. A na zapytam pewno. jeszcze o ten, o ten jeden apel ze strony twórców... Y tej zbiórki, ja chodzi o 26 kwietnia, żeby stał się dniem walki z rakiem u dzieci, żeby Sejm w taki sposób uhonorował tę zbiórkę, uhonorował ten dzień i uhonorował tę walkę toczoną ja przez wiele polskich dzieci. Ja ten słyszałam, pomysł jest znakomity i na pewno można to powiązać z tą zbiórką. Ja tylko nie jestem pewna, czy już takiego dnia nie ma, ale być może nie ma wyłącznie dla dzieci, bo jest 4 lutego, dzień chorych na choroby nowotworowe, a ta zbiórka była nie tylko, zdaje się, dla dzieci, ale także dla dorosłych. I chciałam, bo nie doszłam jeszcze do, do klus sprawy, czego tak naprawdę brakuje, bo kiedy, kiedy ja kierowałam kliniką i zresztą pani profesor Bogusławska-Jaworska, która założyła fundację starszą od tej, którą założył notabene nasz pacjent Marek, który i mamy wielu, ja mam masę takich wyleczonych pacjentów, którzy są we wszystkich dziedzinach życia i dzięki, bardzo mu dziękuję, to fantastyczny chłopiec, który prowadzi tą fundację, ale druga fundacja na ratunek dzieciom z chorobą nowotworową. Na czele rady stoi ojciec dziecka, które u nas zginęło, na czele zarządu stoi nasza pacjentka Ania Apel. W związku z czym to już od dawna było tak, że kiedy brakowało jakichkolwiek systemowych pieniędzy, to fundacja wchodziła w to miejsce. Czy to leki, czy to badania, czy wysłanie dziecka za granicę, ale wchodziła też w coś, czego w Polsce generalnie brakuje we wszystkim. To jest holistyczna opieka zdrowotna. Wszędzie, ale w hematologii ona może przeważyć o życiu lub śmierci dziecka. W związku z czym, co to jest holistyczna opieka? Nie tylko te protokoły, które mamy, nie tylko leki pod te protokoły, o które walczymy. Powiem jak walczyłam o karti-selsy, bo jeszcze wtedy byłam y, kierownikiem kliniki. Na dziesiątkę dzieci potrzeba było po milion dwieście dziennie. Y, na, na, na każdy ten... To... Na... Na, na, to jest ten Natomiast to, czego nie, nie brakuje, brakuje, to na pewno tego. Za, zaangażowania ze strony tych, tych fundacji, o których wspomniała pani poseł, ale też zaangażowania ze strony tych wszystkich, którzy wzięli udział w zbiórce. Tu niestety pani profesor, musimy postawić tak kropkę. Jest. Profesor tak jest. Alicja... Ja bardzo dziękuję. To po prostu fantastyczni ludzie. Każdy, kto dał choćby złotówkę, przyczynił się do tego, że dzie dzieci będą, mam nadzieję, wreszcie będzie opłacone psy psychiatrii, Pediatria, psychologia, bo to jest potrzebne. Potrzebna jest fizykoterapia, na co brakuje pieniędzy, albo jest tu w na, niestety w musimy postawić etapie. kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Profesor Alicja Chybicka, pediatra, onkolog, polityk, posłanka KO. Była gościem radiowej 1. Nie ma rzeczy niemożliwej. Każde dziecko musi być wyleczone. Do widzenia, do widzenia i pozdrawiam a wszystkich. A z nami połączony jest już nasz kolejny gość, Agata Dominik, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Jak powstają takie internetowe Fenomen. Jak ze zbiórki staje się wydarzenie komentowane przez agencje informacyjne całego świata? Jest jakiś przepis, pewnie chcielibyśmy go poznać. Oj, przepisów jest na pewno wiele Zacznijmy od tego, że najpierw pojawiła się konkretna historia Historia Mai, która śpiewała z BDOS-em A konkretna osoba porusza nas zwykle mocniej niż te statystyki To uruchamia w nas empatię Potem ludzie bardzo, bardzo prostą drogą zaczynają działać Zwróćcie Państwo uwagę, że w tej zbiórce tak naprawdę każdy z nas mógł dołożyć swoją złotówkę I miał poczucie sprawczości, czyli przekonanie Moje działanie naprawdę ma znaczenie Staje się częścią bo... naprawdę czegoś fajnego Wspólnoty, tak? kiedy widzimy, że inni pomagają, e, łatwiej dołączamy, bo czujemy, że jesteśmy częścią czegoś większego, a my w naturalny sposób chcemy być częścią czegoś wielkiego. A stream dodatkowo wzmocnił to doświadczenie, bo wszystko działo się na, na żywo, taka, gra, taka grywalizacja, tak? licznik wzrastał, emocje. Zresztą tam było bardzo dużo emocji też ludzi. Ta emocjonalność, ta czystość tego wszystkiego e, była tak ważnym e, aspektem, dlatego też młodzi ludzie bardzo mocno wzięli e, się do działania. I to jest i bardzo ciekawe, bo mówi się przecież o tym, że e, to, te łącza internetowe transmisje mm -hmm. i tak dalej, to jest coś, co ludzi rozdziela, że brakuje tych spotkań na żywo, ale tutaj mówi pani o poczuciu jest... wspólnoty, które powstało wokół tego internetowego połączenia. E, czasem łącza dzielo. Ale w tym przypadku łącza bardzo połączyły. To wspólnota, to sprawstwo, ta gratyfikacja, to wszystko miało tak duże znaczenie, że to łącze internetowe wręcz em, odniosło osobny efekt, o, odrębny efekt niż dzielenie, wręcz przeciwnie. Ono wszystkich połączyło. Każdy z nas sprawdzał, czy tam większość z nas sprawdzała, co się dzieje, jak się dzieje. I ta autentyczność tego wszystkiego była dla nas bardzo ważna. Ta autentyczność... I tutaj zapytam o jeden ważny wątek. Twórcy od razu założyli że i od razu zaznaczyli, że nie zapraszają polityków. To było wydarzenie bez polityki i to chyba był bardzo dobry ruch. Tak, to był bardzo dobry ruch, dlatego że to była ta autentyczność, o której już wielokrotnie wspomniałam. I to sprawiło, że nie podzieliliśmy się politycznie jako Polacy, tylko byliśmy w sprawie tej danej yy, ważnej, tak? Rak. Nie, większość ludzi z nas ma doświadczenie związane z tym, że ktoś z jego otoczenia, ktoś bliski miał raka. Więc w tym momencie to sprawiło, że odłączyliśmy tą politykę i byliśmy tu i teraz w prawdzie, w realności i w sprawstwie. Z czego wynika... To, że Polacy biją kolejny rekord w pomaganiu. To przecież jest y, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. To jest teraz ten stream Łatwoganga. No nie pierwszy raz piszemy pod tym względem historię jako kraj, jako naród. No, my jesteśmy takim narodem, który bardzo mocno się ścieśnia w momencie, kiedy są jakieś czy tragedie lub trudne historie. W związku z tym mamy silną potrzebę bycia razem, żebyśmy nie byli podzieleni, tak jak przed chwilą rozmawialiśmy politycznie, żebyśmy byli wspólnotą, żebyśmy pokazali, że my tak naprawdę bardzo mocno możemy. To jest z takiego psychologicznego punktu widzenia ważnym aspektem przynależność, możliwości i sprawstwo. Agata Dominik, psycholog, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. W programie w samo południe zmieniamy temat. Czy za Zonda Krypto stały pieniądze rosyjskie? Nowy wątek dotyczący upadłej giełdy kryptowalut. Przypomnijmy, z internetowego kantora miało wyparować ponad 350 milionów złotych. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków straciło zainwestowane pieniądze. Prezes giełdy uciekł i najprawdopodobniej ukrywa się za granicą. Teraz Gazeta Wyborcza twierdzi, że w rozwój giełdy mogły być zaangażowane rosyjskie pieniądze. Grzegorz Krakowski zbiera komentarze w tej sprawie. Dzień dobry. Dzień dobry. Co więcej, wiemy o tym rosyjskim wątku. No, gazeta powołuje się na źródła w ABW i Kancelarii Premiera, a także e, dwa wystąpienia samego Donalda Tuska. Wynikać ma z nich, e, że... No, giełdę Zonda Krypto przejęła rosyjska mafia. Mowa jest o konkretnych strukturach nazywanych Tambowskaja Bratwa. To grupa działająca w Sankt Petersburgu, która w latach 90. miała między innymi zmonopolizować tamtejszy sektor paliwowo-energetyczny. Z tego okresu mają też pochodzić powiązania tej grupy z Władimirem Putinem, wówczas wicemerem Sankt Petersburga. A przechodząc do Zonda Krypto, według Gazety Wyborczej Rosjanie przejęli giełdę w 2018 roku. Wówczas działała ona jeszcze pod inną nazwą i była w trudnym okresie. Większościowe udziały od Mateusza Bajera przejął drugi z założycieli, Sylwester Suszek. Według gazety zrobił to za pośrednictwem trzech podmiotów zarejestrowanych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Giełda zmieniła wówczas nazwę na zonda krypto, a według gazety wyborczej Suszek przejął giełdę za pieniądze rosyjskiej mafii. Cztery lata później zniknął bez śladu. Policja podejrzewa, że nie żyje. I teraz pojawia się też wątek polityczny, dlatego że koalicja oskarża prezydenta, że korzystał z zonda krypto i blokował próby uregulowania tego rynku, a ministrowie prezydenta w odpowiedzi oskarżają służby. Tak, przewijają się wzajemne oskarżenia. Z jednej strony rząd wskazuje na fakt no, konsekwentnego wetowania przez Karola Nawrockiego prób ustawowej regulacji rynku kryptowalut, dodajmy regulacji wymaganych przez Unię Europejską, a w tle pojawiają się związki finansowe z zonda krypto. Krypto ze środowiskiem prawicy. Między innymi giełda sponsorowała konserwatywną konferencję SIPAC w Jasiące, ale nie tylko i mówił o tym na naszej antenie w sygnałach dnia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczak. Ta firma przecież sponsorowała polityków. Solidarna Polska otrzymała kilkaset tysięcy złotych. Polityk Konfederacji, pan Wipler, też otrzymał kilkadziesiąt tysięcy euro. Sponsorowane było to wydarzenie w jasiące w trakcie kampanii wyborczej prezydenta Nawrockiego. No i Polski Związek Olimpijski to jest powiązanie takie bezpośrednie w ogóle. Druga strona odpiera oczywiście zarzuty. Doradca prezydenta Błażej Poborzy przekonuje, że afera z zonda krypto to kompromitacja służb państwa Donalda Tuska. Zawsze, gdy w Polsce rządzi Donald Tusk, to jest jakaś potężna afera finansowa. Korzystam. To, kto i y, w jakim zakresie korzysta z reklam, czy reklamuje się w określonych mediach, to jest jedna sprawa. Zonda Krypto uczestniczyła w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy jako jeden z darczyńców, a Donald Tusk odbierał koszulkę z logotypem y, Zonda Krypto. Nie to powinno być problemem w tej dyskusji. Problemem powinno być to, jak to jest, że od dwóch i pół roku w Polsce rządzi Donald Tusk, ma pełną kontrolę nad służbami specjalnymi. Gdzie są te służby? Mamy więc wzajemne oskarżenia polityków, a tymczasem do prokuratury wpłynęło już ponad tysiąc zgłoszeń od osób, które straciły oszczędności właśnie w zonda krypto. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura regionalna w Katowicach. Do postępowania włączyła się także prokuratura estońska, bo zonda krypto działała tak naprawdę w Estonii, a w Sejmie pojawiają się też głosy, że do wyjaśnienia sprawy można by powołać komisję śledczą. W ubiegłym tygodniu o takim pomyśle mówił marszałek Sejmu Włodzimierz w międzyczasie koalicja odpowiedziała też na te zarzuty Błażeja Pobożego. Ich odpowiedź brzmi tak. Do przez kształcenia zonda krypto doszło w 2018 roku. Zarządów to, to Prawa i Sprawiedliwości. No i pewnie przyjdzie kolejna odpowiedź i tak dalej i tak dalej. Grzegorz Krakowski zebrał te wszystkie komentarze. Dziękuję bardzo. Ukraina wesprze Polskę w budowaniu armady dronowej, poinformował premier Donald Tusk. Szefowie polskiego i ukraińskiego rządu uczestniczą razem w dyskusji na Politechnice Rzeszowskiej, która jest przygotowaniem do kluczowej konferencji na temat odbudowy Ukrainy. Ta odbędzie się w czerwcu. A już dziś mowa o tym, jak doświadczenie Ukrainy w wojnie dronowej może zostać wykorzystane przez Polskę. Na miejscu w Rzeszowie jest nasz reporter Przemysław Lis. Dzień dobry. Dzień dobry. To, o czym konkretnie już na tym etapie rozmawiają obie strony. To dyskusje o bezpieczeństwie, rozwoju nowych technologii, ale też rozmowy o kontynuowaniu pomocy dla walczącej Ukrainy. W Rzeszowie mówi się dużo też o polsko-ukraińskich relacjach, a także o pomocy, jaką okazaliśmy Ukrainie w chwili, gdy rozpoczęła się pełnoskalowa rosyjska agresja. W trakcie otwarcia konferencji mówił o tym m.in. premier Donald Tusk. Wyciągnęliśmy naszą pomocną dłoń, dotyczyło to praktycznie wszystkich Polek i Polaków, w dniach, kiedy nieznane były losy wojny. Nikt nie kalkulował. Ten odruch to był odruch solidarności, przyjaźni, którą budujemy przecież z takim trudem. Czasami wbrew okolicznościom, czasami wbrew historycznym doświadczeniom czy emocjom, ale budujemy tę przyjaźń przede wszystkim wbrew tym, którzy chcieliby zrujnować Ukrainę, Polskę czy Europę.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 Tusk mówił Rzeszowie również o tym, że podczas trwającego obecnie na Bliskim Wschodzie konfliktu to właśnie ukraińskie doświadczenia w walce z dronami okazały się bezcenne dla sojuszników. Szef polskiego rządu zapowiedział wspólne prace nad stworzeniem armady dronów, która ma zapewnić bezpieczeństwo w powietrzu nad Ukrainą, Polską i całą Europą. Z wielką satysfakcją.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 było przeskoczenie właściwie całej epoki technologicznej, tak aby w przyszłości, w najbliższej przyszłości Ukraina, Polska i Europa były bezpieczne od ataków z powietrza, od jakichkolwiek zakusów agresora. A w kuluarach Rzeszowskiej konferencji o polsko-ukraińskiej współpracy rozmawiałem dziś z Olochem Kucem, konsulem generalnym Ukrainy w Lublinie. Polska jest kluczowym partnerem w odbudowie Ukrainy. Jak jeszcze pan prezydent Zeleński podczas wizyty do Warszawy powiedział, że kto pierwszy przyszedł na pomoc, ten będzie pierwszy przy odbudowie. I my przy tym stoimy. Tutaj nawet po prostu historycznie, proszę zobaczyć, geograficznie jesteśmy wskazani na sukces, bo razem współpracujemy. To właśnie Polska zawsze od samego początku pomagała nam szukać nowe rozwiązania i potem te rozwiązania po prostu inspirowały cały świat. Uważam, że to nie tylko logistycznie Polska była i jest hubem do odbudowy, ale in, in Innowacyjniej. Słowo odbudowa to chyba znaczy przywrócenie czegoś starego, a my pracujemy już nad innowacjami. Spotkanie w Rzeszowie stanowi bezpośrednie przygotowanie do Światowej Konferencji Odbudowy Ukrainy, która z udziałem przywódców 40 państw i liderów 20 międzynarodowych organizacji odbędzie się w czerwcu w Gdańsku. Będzie to już piąte tego typu wydarzenie. Poprzednie spotkania zorganizowano w Lugano, Londynie, Berlinie oraz w ubiegłym roku w Rzymie. A, te dyskusje w Rzeszowie, na głównej sali i w kuluarach śledził nasz reporter Przemysław Lis. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Rząd przekonuje, że wschodnia granica Polski jest, i tutaj cytat, najlepiej strzeżoną granicą w Unii Europejskiej. Tak przynajmniej powiedział minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. W siedzibie MSWiA odbyła się odprawa, podczas której przedstawiciele służb przedstawili podsumowanie sytuacji na granicach w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku. Na tej odprawie był Witold Banach. Dzień dobry. Jak w takim razie według rządu wyglądała sytuacja na granicach? Wydaje się, że bardzo dobrze. Dzięki zaangażowaniu Straży Granicznej, Wojska, Policji i funkcjonariuszy innych służb pierwsze trzy miesiące tego roku można uznać za pełny sukces, szczególnie jeśli chodzi o uszczelnienie wschodniej granicy. Mówił o tym szef MSWI, a Marcin Kierwiński. W pierwszym kwartale tego roku nie odnotowaliśmy skutecznego przekroczenia polskiej granicy polsko-białoruskiej. Czyli liczba osób, które przekroczyły nielegalnie granicę wynosiła zero. Nasza granica polsko-białoruska jest tak szczelna, jest tak wyposażona, jest tak dobrze strzeżona przez naszych żołnierzy i naszych funkcjonariuszy. W kwietniu ta statystyka nieznacznie się zmieniła, to znaczy mieliśmy jeden przypadek skutecznego przełamania naszej bariery, ale ta osoba została też zidentyfikowana i odesłana.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 W ramach readmisji z Polski na Litwę przekazaliśmy 421 osób. Dobra sytuacja na granicach nie oznacza tego, że służby m, będą m, funkcjonowały z mniejszą czujnością, ponieważ jak podkreślali uczestnicy m, odprawy, nie można wykluczyć, że w pewnym momencie Rosja i Białoruś ponownie zwiększą presję migracyjną, ale jesteśmy na to gotowi. Witold Banach, bardzo dziękuję. Trzecia udaremniona próba zamachu na prezydenta USA, Donalda Trumpa. Agenci Secret Service ujęli w weekend mężczyznę, który próbował wbiec na bankiet z udziałem prezydenta i wielu członków jego administracji. Napastnik przed zatrzymaniem zdążył oddać strzały w pobliżu sali, w której przebywał prezydent. Trafił jednego z tajnych agentów prezydenta. Ten jednak na szczęście miał założoną kamizelkę kuloodporną. Z nami połączona jest Magda Skajewska, która ten temat śledzi. Dzień dobry Magdo. Dzień dobry. Co więcej wiemy na temat napastnika i jak całą tę sprawę komentuje sam Donald Trump. Wiemy to, że jest to 31-letni Cole Thomas Allen, nauczyciel, twórca gier wideo, informatyk z miasta Torrance w Kalifornii. Był uzbrojony w broń, którą miał kupić w ostatnich kilku latach, w tym strzelbę, pistolet, kilka noży. Dziś ma się pojawić przed sądem, gdzie usłyszę zarzuty. Śledczy ustalili, że podejrzany podróżował pociągiem przez ostatnie kilka dni i zameldował się w hotelu, w którym była ta sobotnia kolacja dla korespondentów w Białym Domu. Dwa dni przed tym wydarzeniem. Prokurator generalny stwierdził, że podejrzany zamierzał zaatakować pracowników administracji, w tym prawdopodobnie prezydenta. Jednym z materiałów w tej sprawie, w śledztwie, jest oczywiście manifest, jaki mężczyzna zostawił w internecie i który wysłał swojej rodzinie. Pisał w nim m.in. o tym, że to, co robią przedstawiciele w domyśle jego kraju, odbija się także na nim i nie zamierza dłużej pozwalać i tutaj cytuję, pedofilowi i zdrajcy na obciążanie jego rąk swoimi zbrodniami. No i jako cele także Allen określił właśnie wszystkich przedstawicieli administracji Trumpa, z wyłączeniem szefa FBI, Kasza Patela. Nie jest jasne dlaczego. Twierdził on też, że gdyby miał, znalazł inny sposób na osiągnięcie swoich celów, to by z tego skorzystał. Allen zasugerował także w liście, że jest chrześcijaninem, ale nie wierzy w nadstawianie drugiego policzka. Kpił także ze środków bezpieczeństwa w hotelu twierdząc, że irańskie służby nawet z łatwością by wniosły do budynku bardziej zaawansowaną broń niż on. Prezydent Donald Trump był przez liczne media pytany w ostatnich dniach o swoją reakcję na tamte wydarzenia. W wywiadzie dla CBS News był pytany m.in. o to, czy myśli, że to właśnie on był celem tego ataku. Odpowiedział tak. Nie wiem, na to wygląda. Przeczytałem manifest. On jest zradykalizowany. Był chrześcijaninem, osobą wierzącą, a potem stał się antychrześcijaninem i wiele w nim się zmieniło. Przeżył wiele. Sądząc po tym, co napisał, jego brat się na niego skarżył i chyba zgłosił go na policję. Jego rodzina była bardzo zaniepokojona. Był prawdopodobnie dość chorym człowiekiem. Jak bardzo pan się martwił? Nie martwiłem się. Rozumiem życie. Żyjemy w szalonym świecie. Tak jak wspomniałam, podejrzany mieszkał w dzielnicy Torrance, w takim nadmorskim miasteczku w regionie South Bay w Los Angeles i sąsiedzi rodziny Alena nie mogą uwierzyć, że doszło do takiego zdarzenia. Posłuchajmy, co mówią. Jesteśmy w szoku. Mój tata mi o tym powiedział. Wyszedł z salonu i powiedział ojej, on jest Torrance, a ja na to kłamiesz, ciągle sobie ze mnie żartujesz. Ale musiałam się z tym pogodzić. Sprawdziłam w mediach społecznościowych, w telewizji i tak po prostu nie mogłam w to uwierzyć. To miasto wcale takie nie jest. To nadmorskie miasteczko. Magdo, muszę cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, bo jak to bywa w naszych czasach, że od razu po tym zajściu pojawiły się teorie spiskowe. Ale ciekawe jest to, że po obu stronach, również po stronie ruchu Maga, były snute jakieś różne alternatywne teorie a propos tego, co się wydarzyło. A propos tego, co się wydarzyło w ostatnią sobotę, ale także w ostatnich dniach pojawiły się teorie spiskowe dotyczące zamachu na Donalda Trumpa w czasie kampanii wyborczej w 2024 roku i to właśnie ze środowiska ruchu MAGA. No teraz analizuje się oczywiście każdą klatkę, każdy obraz z tamtych wydarzeń bardzo wnikliwie. Ci zwolennicy teorii spiskowych zwracają uwagę m.in. na to, że prezydent Trump w momencie tych strzałów miał bardzo spokojną minę. Czy to mówią o tym, że Donald Trump chciał uzyskać argumenty dla zbudowania swojej słynnej bezpiecznej sali balowej, więc na coś takiego pozwolił. Ale to są oczywiście tylko e, teorie spiskowe. Faktem jest, że Donald Trump po tym zdarzeniu już mówił, że e, uzasadnia to wszystko budowę właśnie tej bezpiecznej sali balowej, ale nie ma żadnych dowodów, absolutnie żadnych dowodów, które miałyby przemawiać za tym, że było to wszystko ukartowane. Magdalena Skajewska, bardzo dziękuję. Program pierwszy Polskiego Radia. Justyna Golonko w końcu wróciła z Katowic, wróciła, z Europejskiego jest. Kongresu Gospodarczego i zaraz na wstępie chce ostrzegać przed dalszymi podróżami, a przynajmniej przed jednym biurem podróży. Mało tego, że chce ona to zrobić nawet, bo chodzi o to, żeby w ofertach to były prawdziwe czynów. cele. Już to robię. Łokik nałożył karę na podawanie nieprawdziwych cen wycieczek. Mają być prawdziwe. Firma pośrednicząca w sprzedawaniu wycieczek biur podróży TravelPlanet.pl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 sporo tych e, osób e, i dlatego przyszłam tutaj z przypomnieniem. E, zostało niewiele czasu na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym. Rozumiem, że ty się rozliczyłeś, bo jesteś taką spryciulką. Tak, ale a e, następnie, i... o którą zaraz usłyszymy, przyznała się, że nie, chyba nie. No dlaczego? Ja przyznałam tajnie, a nie publicznie. No to właśnie, to nie, no i po co tematu. to było w ogóle? Do 30 kwietnia Ania i wszyscy jeszcze mamy czas, ale warto się pośpieszyć, bo wtedy mija termin składania deklaracji podatkowych za ubiegły rok. A ja przypomnę, że możemy w bardzo prosty sposób to zrobić. Usługa Twoje PIT. O tym mówi też Justyna Pasieczyńska, rzeczniczka Krajowej Administracji Skarbowej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 Dobrze, zrobimy gorąko. Dziękuję bardzo. Zdradziłem podatkową tajemnicę Anny Stępniak. Dzień dobry. Dzień dobry, to może Nie no, do... tajemnicę, nie jestem jedyna, więc nie, nie czuję się nie. Nie ma powodu do wstydu na potwierdza to justyna, a teraz zdradzimy drugą tajemnicę o tym, co można zobaczyć w muzeum karykatury. No właśnie, to jest takie miejsce warte odwiedzenia i przez warszawiaków, i przez turystów bardzo blisko Królewskiego Szlaku na Koziej im. Eryka Lipińskiego, w zbiorach tego muzeum 25... Tysięcy rysunków, karykatur rysunkowych, rysunków satyrycznych, żartów rysunkowych. Do 16 sierpnia można tam oglądać tylko 500 prac z tego wielkiego zbioru wybranych przez Michała Rzecznika. To jest kurator, takie nazwisko. Wystawa nosi The Best of Museum Karykatury. Te rysunki są najśmieszniejsze i najciekawsze. Ten Matejko nie jest może najśmieszniejszą rzeczą jaką w życiu widziałem, ale jest bardzo ciekawy. To jest karykatura starszego pana. Jest to bardzo długa praca, taka podłużna. Mm -hmm. Ten człowiek jest bardzo wyciągnięty, ma melonik, jest taki właśnie dziwnie pomarszczony. Świetna karykatura i trochę niespodziewane, że to jest Matejko. Więc dużo takich prac też się pojawi na tej wystawie. Prac znanych artystów, którzy przy okazji zajmowali się albo rysunkiem satyrycznym, albo karykaturą. A w drugiej sali pokazujemy głównie właśnie pracę rysowników satyrycznych i... Prace, które naszym zdaniem są śmieszne. No, Jan Matejko, ten? Tworzył ta. karykatury? Y tak, to była wow. karykatura, tak, na wystawie jest Jan Matejko. Każdego śmieszy, tak jak mówił Michał Rzecznik, coś innego, ale Matejko, Matejko, Matejko. wśród rysunków są bowiem dzieła takich twórców, jak i to oczywiście pięciuset nie wymienię, ale Haga, Buden Butenko, Tym, Mrożek, Dymny i tak dalej, i tak dalej. A pytanie takie miałam też do Michała Rzecznika, y czy humor, żart rysunkowy się zmienia na przestrzeni wieków? Zasada żartu jest taka sama od zawsze. Żart musi zaskoczyć. Żart musi być tym, czego nie do końca rozumiemy, co nas zdziwi, a jako, że nas zdziwi, to wywołać śmiech, który jest trochę reakcją obronną organizmu na coś, czego nie rozumiemy. I to się nie zmieniło od czasów starożytnych. Zmieniły się właśnie metody, zmienił się język, chociażby nawet mieliśmy taką przemianę raptem. 30 lat temu, kiedy żart, który miał coś ukrywać i był takim bardziej ezopowym żartem. Teraz mamy żart wprost bardziej. Mieliśmy. Teraz też to się zmienia. W tej chwili mamy taki żart, który ma być bardziej delikatny, ma być taki bezpieczny. I to jest taki żart o nas. To jest taki żart o nas, ale to mówimy sami do siebie. Zresztą nie wiem, czy państwo zauważyli, żarty przeniosły się do internetu i bywają bardzo różne, ale też znakomite takie w punkt. Jeszcze w dodatku mają ten walor, że są natychmiastowe. Nie trzeba czekać na przykład jak się zrobi wieczorem, że rano wydrukują. Nie. Rysujemy, wrzucamy, jest i By się śmiejemy. Siebie trochę też, nie? Bezpieczne i zaskakujące powinny być, tak? Tak, jakie? Bezpieczne i zaskakujące. Niebezpieczne. No, chyba niebezpieczne tak, to lepiej. lepiej. Dla mnie mrożek jest ideałem. A, a następnie, jak bardzo dziękuję. Polskie Radio. Jedynka. Rafał Bała, również w studiu. Dzień, Dzień dobry. Serdecznie. Co to się wydarzyło? Nie do leczu. śmiechu, nie do śmiechu jest piłkarzem. Legii Warszawa. Tak, to było niebezpieczne, i, ale zaskakujące. Tak, zaskakujące zdecydowanie, chociaż raczej nie, bo przecież Lech Poznań prowadzi w Ekstraklasie, zdecydowanie idzie na mistrza, natomiast Legia broni się przed spadkiem i no w tej kolejce trzeba powiedzieć, że specjalnie się nie wybroniła. Przegrała 0 do 4, no większość czasu grała oczywiście w dziesiątkę. Ważne zwycięstwo odniósł przedostatni dotychczas widze Łódź, który wygrał u siebie z motorem Lublin 2 do 0 i szkoleniowiec gospodarza Aleksandr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 Widzę, wczoraj wygrał, ale stracił podstawowego zawodnika. Duńczyk Lerager zerwał ścięgną Achillesa. Będzie pauzował około 8 miesięcy. Straszna kontuzja. Sebastian Sawe z nie zerwał Achillesa. Dobiegł do mety w Londynie. To był maraton, królewski bieg. No i y, trasę 42 km 195 m pokonał w godzinę 59 minut 30 sekund. Tym samym jest rekordzistą świata pierwszym zawodnikiem, który pokonał trasę o tej długości poniżej 2 godzin. Rekordzista Polski w maratonie Henryk Szos podkreśla, że to historyczny wyczyn ten Sebastian Sawe, to jest zawodnik, który wygrywał no, wszystkie maratony, na których startował. Ma podstawy, ma dobrą połówkę. No i przede wszystkim była bardzo mocna elita, więc może nie spodziewałem się tego, że złamię dwie godziny, ale tak rekord ten świata. ma to tak wisiał na włosku. Ta trasa, no ona jest oczywiście uznawana za jedną z najszybszych, ale ja tam biegałem i, i na pewno to nie jest y, można powiedzieć taka najszybsza trasa, tak? Jest Walencja, jest Berlin, gdzie trasy są szybsze. No a tutaj generalnie zawodnicy potrafią zrobić robotę i pobiegać naprawdę bardzo dobre wyniki. Dla maratonu dobrze, że ta granica została złamana. Na to czekał cały świat przez długi czas. Czekał cały świat, ale powiedzmy, że tam biega się w specjalnych butach już od kilku lat, także te wyniki są dużo lepsze. Z napędem rakietowym. Naprawie. prawie i trzeba powiedzieć, że ponad 21 km na godzinę to jest średnia na kilometr. No niesamowite. Dla średnia zwykłego śmiertelnika prędkości. to jest tempo sprintu. No, no właściwie rowerem się tak jeździ, Natomiast prawda? ja ekstremalnie, ale to ekstremalnie współczuję temu biegaczowi, który był drugi który też pokonał tę magiczną, mityczną granicę dwóch, dwóch godzin, był tak. poniżej i miał srebro. No ale tak to, tak to zazwyczaj Sport bywa, bywa ale trzeba mu podziękować, bo to między innymi przez niego, dlatego że Napędza. on walczył, napędzali się obaj, no i stąd mamy rekord świata poniżej dwóch godzin. Jomif Kedzelcza. to jest ten drugi, to przynajmniej... Zapamiętajmy to nazwisko, bo to był debiut jego w maratonie To może jeszcze i ten z takim ten. Rekord takim poprawi. Tempie. Rafał Bała, bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie. Krzysztof Grzybowski również w studiu. Dzień dobry. I w programie tylko szczerze po 13 wrócimy o, do tego tematu, od którego też zaczęliśmy magazyn w samo południe. Internetowa zbiórka, która stała się internetowym, ale nie tylko fenomenem. Ponad 250 milionów, czyli ponad ćwierć miliarda zebrane w kilka dni. Myślę, że ci, którzy... To jest szczególnie ciekawe dla tych, którzy być może nie śledzą na co dzień bardzo uważnie mediów społecznościowych, bo dla nich ta akcja to no, pojawiła się tak trochę nagle, znienacka i, i bum, mamy rekord. Niesamowite. 9 dni trwała ta zbiórka. Na początku pomysł był bardzo prosty, to znaczy twórca, czyli Łatwugang słucha zapętlonej piosenki, która jest disem na raka, czyli rodzajem paszkwilu nagranego na właśnie na chorobę nowotworową. No i to tak... Eskalowało, eskalowało, dołączali kolejni celebryci, łączyli się kolejni znani sportowcy, a później to już no, tak sprawiało wrażenie, się że to zaczęło się pod No właśnie, takie też mam wrażenie. Chcemy zapytać o to, co zdecydowało o sukcesie tej zbiórki, zbiórki Łatwoganga i co ta zbiórka, właściwie inaczej, co ten rekord świadczy o nas? I czy świadczy o nas? I czy dobrze? Myślę, że dobrze. Chyba tak. Jak to wykorzystać, to znaczy w najlepszym y, rozumieniu tego określenia, oczywiście. Czyli jak ten potencjał pomagania jeszcze raz wskrzesić, być może w Polakach. No to o tym też będziemy dyskutować. To czekamy w takim razie na telefony naszych słuchaczy po 13.00 w programie Tylko Szczerze zaprasza Krzysztof Grzybowski. A to było w samo południe. Karol Słówka, do usłyszenia.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 Ewa Mierzejewska, zapraszam. Prawoje 4 km Korka jest na ekspresowej szóstce między węzłami Gdańsk-Kosowa-Gdynia-Wielki A to dlatego, że zepsuł się samochód ciężarowy, który blokuje częściowo przejazd w kierunku Rumi. Korek zaczyna się od 323 kilometra. Tutaj służby szacują, że po 13. droga będzie odblokowana. Na razie jednak korek się zwiększa. Droga Krajowa nr 29 w Krośnie Odrzańskim tutaj doszło do zderzenia samochodu osobowego i motocykla. I po tej kolizji kierowcy jadą na przemian jednym pasem. Jeśli chodzi o autostradę A2, to jest ona zakorkowana w Lubuskie między Rzepinem a granicą państwa w Świecku. To oczywiście nie w kierunku wyjazdowym z Polski, jadąc od strony Świecka w kierunku Berlina. Tutaj korek ma około 5-6 kilometrów. Natomiast nie ma już utrudnień na A2 między węzłami Poznań-Komorniki Poznań-Luboń. Tutaj w pobliżu miejscowości Luboń, przypomnijmy, zdarzyły się trzy samochody osobowe, wskutek skutek czego jedna osoba została ranna. Było zwężenie w kierunku Warszawy, zamknięte były dwa pasy. Zaledwie trzy kilometry dalej, także na A2, ale na przeciwległej jezdni, jezdni w kierunku Świecka, też mieliśmy zwężenie po kolizji i tutaj ten fragment także jest już odblokowany. Podobnie na a 1 między węzłami Gliwice-Wschód, gliwica sośnica Tu po zdarzeniu samochodu z osobowego z Ciężarowym zablokowany był jeden pas w kierunku Gorzyczek. Także tutaj służby informują, że udało się już a 1 w Gliwicach odblokować. Natomiast przypominam o remoncie na a 1 w Kujawsko-Pomorskim między węzłami Toruń-Południe i Lubicz. Tutaj prowadzone są prace drogowe na fragmencie ponad 7-kilometrowym, co oznacza, że obowiązuje tam czy są, tymczasowa organizacja ruchu i w, w, wtedy, kiedy duże natężenie w tym miejscu jest, to e, tworzy się korek. Natomiast teraz o tej porze na szczęście go nie ma.